Ciszcie się chmury, przesuńcie się góry, nadchodzi Bóg, nasz Król, śpiewajcie Mu ludy, nadchodzi Pan Który. Ciszcie się chmury, przesuncie się góry, nadchodzi Bóg, nasz Król, śpiewajcie Mu ludy, nadchodzi Pan, który zwycięsł. Uciszcie się, chmury, nadchodzi Pan. Warunkiem wejścia w modlitwę jest wyciszenie serca. Panie Jezu, obecny pośród nas w najświętszym sakramencie bardzo Cię prosimy na początku modlitwy tego uwielbienia przyjdź do nas z łaską wyciszenia naszych serc, naszych myśli, aby nasz wzrok, nasz słuch, nasze pragnienia, aby cała nasza osoba, abyśmy byli skupieni teraz na Tobie, skoncentrowani na Tobie, obecnym pośród nas. Nadchodzi Bóg i przyszedł Bóg i jest. Jestem. Zdradziłeś nam w Piśmie Świętym swoje imię. Ja jestem, dziękujemy Ci za tę Twoją obecność, tak pokorną, tak prostą obecność, której nie musimy się lękać, obecność ojcowską, kochającego Ojca, najlepszego Ojca. Obecność Ojca, który czeka na swoje dzieci. Panie prosimy Cię z ufnością, abyś Ty sam przez swego Ducha, w mocy tego Ducha, którego nam dajesz, poprowadził nas przez tę modlitwę dzisiejszą. abyś Ty sam dotykał nasze serca, nasze umysły, wzrok, nasze zmysły wszystkie. Niech ten czas będzie przez Ciebie pobłogosławiony. Spraw Panie, abyśmy Go dobrze przeżyli, abyśmy Go Dobrze wykorzystali, niech się rozpierzchną wszelkie działania złego, które chce zniszczyć owoce naszego spotkania z Tobą. Oh, messiah Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Bóg. Oto Jezus przychodzi tu. Panie, ty przyszedłeś na świat, aby przynieść nam zbawienie wybawienie od wszelkiego zła. Aby przynieść nam pojednanie z Ojcem, z Tobą i z Duchem Świętym. Aby przynieść nam pojednanie między wszystkimi ludźmi. Bracie, siostro, wsłuchajmy się jeszcze raz we fragment arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, którą dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii w czasie mszy świętej. Bo Jezus, nasz Mesjasz, modli się za nas. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł. Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swojego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Panie Jezu, modlisz się do swojego Ojca. Prosisz Go za nas. Prosisz Go o nasze życie wieczne, o nasze zbawienie, niech ta prawda płynąca z, ze słów tej Ewangelii teraz głęboko dotknie naszego serca, naszego umysłu, że Ty, nasz Pan, rozmawiasz z Ojcem, ze swoim Ojcem i prosisz Go o nasze zbawienie, o to, żebyśmy my mieli udział z Tobą. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Panie Jezu, broń nas jako chwały i własności Twojej sprawa, byśmy byli Twoimi uczniami, Twoimi sługami, Twoimi przyjaciółmi, abyśmy w naszym życiu nie odchodzili od Ciebie, nie zostawiali Cię, nie wyrzekali się Ciebie. To wszystko prowadzi bardzo szybko do zagmatwania się w grzechu, w złu, do takiego stanu, że ten grzech zaczyna nas osaczać, zasłania nam Ciebie, zagłusza nam Ciebie. Panie Jezu, dziękujemy, że Ty stale o nas walczysz. Że Ty już wtedy, w wielki czwartek, w wieczorniku modliłeś się za nas, abyśmy byli Twoimi. Zaśpiewa. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Świat, w którym żyjemy, tak bardzo chce nas niemalże pożreć i czyni to z każdym człowiekiem, który tylko pozwoli na to. Przez różnego rodzaju zniewolenia, uzależnienia, przez ogrom różnorakich treści, które sączą się do naszych serc, umysłów, przez nasze zmysły, w naszych domach, w naszych środowiskach. Panie Jezu, ratuj nas. Prosimy Cię, wyrywaj nas z tego świata, abyśmy podobnie jak Ty nie byli z tego świata. Żyjąc na tym świecie, byśmy byli zakorzenieni w świecie niebieskim, w świecie Bożym tak jak Ty tego pragniesz i tak jak nas tego uczyłeś. Dalej czytamy w Ewangelii Janowej Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. Aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Panie, dziękujemy za to, że dajesz nam siebie, prawdę. Prawdę jedyną. Że przychodzisz do nas z tym darem prawdy, aby nas uzdrawiać. Że przychodzisz do nas z darem swojego Słowa, aby ono w nas działało, aby przenikało, jak miecz obosieczny, nasze serca, sumienia, aż do szpiku kości nas samych spraw. Abyśmy byli temu Słowu posłuszni, abyśmy tym Słowem też żyli na co dzień uzdrów nas Panie uzdrów nasze serca nasze pragnienia abyśmy zapragnęli zapragnęli na nowo żyć w mocy Twojego Słowa a to przecież tak konkretna rzecz sięgać do Biblii ale czytać ją z wiarą modląc się, rozmawiając z Tobą bez cienia pychy. Prosimy Cię, Panie, dotykaj naszych serc, uzdrawiaj nas. Tyś jest nasz Bóg. z Ewangelii świętego Jana w dalszej części dzisiejszej perykopy czytamy tak. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Proszę, mówi Pan Jezus, za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Panie nasz, Ty znasz każde nasze słowo, Dziś tak wiele słów jest wypowiadanych w naszych domach, rodzinach, w małżeństwach, w czasie różnych rozmów, spotkań. Potok słów w telewizji, w mediach. Potok słów. Bracie siostro, patrząc teraz na Pana Jezusa Eucharystycznego, zastanówmy się, czy dzięki naszemu Słowu, czy dzięki naszemu Słowu ludzie przybliżają się do Boga, czy nasze słowa ich przybliżają do Jezusa. Panie Jezu, Ty znasz wszystkie nasze słowa, nawet zanim je wypowiemy. Przepraszamy Cię za wszelkie słowa niepotrzebne, za wszelkie słowa złe, za wszelkie słowa, które zamiast budować. Jedność rozbijały za wszelkie słowa puste, bezsensowne. Przepraszamy za wszelkie słowa gorszące. dotykaj nas, naszych serc, pragnień, naszego daru mowy, naszego umysłu, abyśmy słowa, które wypowiadamy, wypowiadali z sensem, Abyśmy wypowiadali je z otwartością na Ciebie, abyśmy wypowiadali je, pozwalając się prowadzić Twojemu duchowi. Broni nas, Panie, przed gadulstwem, przed obgadywaniem, oczernianiem, osądami. oszczerstwami różnego rodzaju. Uzdrów nas z uzależnienia, z jakiegoś przywiązania do takich grzechów. także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Panie, dziękujemy, że przychodzisz do nas z darem jedności, zjednoczeniem. Patrzymy teraz na siebie, na nasze życie, na nasze różne doświadczenia. Przepraszamy Cię za wszelkie grzechy nasze, które Prowadzą do podziałów. Za podziały w małżeństwach, w rodzinach, za podziały między rodzicami i dziećmi, za podziały między rodzeństwem, Czasem te podziały są zakorzenione w rzeczach materialnych, w jakichś kłótniach, sporach, waśniach, które trwają miesiącami, latami. W braku otwartości na pojednanie, na przebaczenie nasz Pan modli się o jedność między nami. Panie Jezu, uzdrów w nas. Wszystko to, co powoduje, prowadzi nas do tworzenia jakichkolwiek podziałów tam, gdzie jesteśmy. uzdrów to, co w naszych sercach jest, poranione, chore, jakoś wykrzywione, skamieniałe, gdzie boimy się spotkać z drugim człowiekiem na równi, z taką otwartością na niego z takim zobaczeniem, że jest taki jak ja. Ma taką samą godność, taką samą wartość. Usuwaj spośród nas wszelkie podziały, niezgodę. Niech Twój Święty Duch wyniszcza Wypala wszelkie te miejsca, które w nas są źródłem podziałów w naszych rodzinach, również w naszym społeczeństwie i w całym świecie. śpiewajmy. Tyś Bogiem my. Tyś Bogiem my, uzdrawiasz mnie, Ty jesteś mym posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie, Ty jesteśmy lekarze. lekarzem. Tyś Bogiem my uzdrawiasz mnie, Ty jesteśmy lekarze. Posyłasz Słowo Ty jesteśmy lekarzem. Tyś Bogiem my. Tyś Bogiem my. Ojcze chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy na Ciebie patrzeć, że możemy przy Tobie być, że Ty chcesz być tak blisko nas, że nasze serce może być Twoim tronem. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje słowo, w którym przychodzisz do nas i uzdrawiasz nas. Dziękujemy za te prawdy, które dziś płyną do nas z tej Ewangelii. Prawda Twojego Słowa. Za Twoją modlitwę do Ojca. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Panie Jezu, uzdrów w nas wszystko, co przeszkadza nam spotykać się z Tobą. Uzdrów w nas Wszelkie konsekwencje naszych grzechów, złości, naszej bylej jakości, jeśli taka tylko Twoja wola. Uzdrów nasze dusze. Niech zapragniemy na co dzień być bardzo blisko Ciebie. Uzdrów nasze umysły. Niech będą pojętne na Twoją prawdę, nie tylko na to, co proponuje świat, ale na to, co Ty mówisz. Uzdrów, Panie, nasze zmysły, abyśmy odczytywali w tych znakach, które nas otaczają Twoją miłość do nas. Uzdrów nasze pragnienia, abyśmy pragnęli najbardziej Ciebie, abyśmy zrozumieli, że celem naszego życia jest zbawić się. Że celem naszego życia jest zbawić się. A wszystko inne ma służyć temu celowi. Czy przez to jak żyje? Jak postępuje? Czy prowadzi mnie to do zbawienia? Panie uzdrów wszystkie nasze zdolności, umiejętności. Posługuj się nimi, tak jak Ty chcesz. Abyśmy dla innych byli znakami, że Ty jesteś, że jesteś żywy że jesteś pośród nas. Uzdrów nasze ciała. Niech Twoja łaska przeniknie każdą tkankę, każdą część, każdą komórkę naszego ciała. Uzdrów nas tak, jak Ty chcesz. Na tyle, na ile ty pragniesz, na ile nam to jest konieczne do zbawienia. Ty jestem Tyś Bogiem my, Tyś Bogiem Uzdrawiasz mnie. Ty jesteś mym lekarzem. Posyłasz słowo i uzdrawiasz mnie. Ty jesteś my jest Twój Bóg. Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam Cię, ja jestem Twym lekarzem. Posyłasz słowo i uzdrawiam Cię, ja jestem Twym Panie Jezu spraw niech nasze serca staną się Twoim tronem Panie Jezu spraw, aby każda rzecz każda czynność, którą wykonujemy w naszej codzienności aby i nam i innym wskazywały, że Ty jesteś że jesteś święty że nas kochasz że pragniesz naszego zbawienia i że jesteś blisko nas. Wyśpiewajmy to z mocą. Panie, Twój tron. Świat, jesteś najwyższy, Panie mój króluj, Panie Twój tron wznosi się na wszystkie ziemi świata, jesteś najwyższy, Panie mój. We're yeah. God. Jezu, teraz pójdziesz pomiędzy swój lud ukochany, pójdziesz pomiędzy nas, spraw, abyśmy otworzyli nasze serca, by przyjęły Twoją łaskę tę, którą dziś dla nas przygotowałeś. Może łask. Dotknij naszych oczu. Abyśmy zobaczyli Ciebie. Dotknij naszych warg, Dotknij naszych serc i przemień je tak jak Ty sam chcesz. Przejdź Panie i zajmij serce i zajmij miejsce swe.